Cześć, witajcie. Dzisiaj eksperymentalny podcast. Dzisiaj chciałbym zrobić mały eksperyment. Jestem, jestem ciekaw, jak wam się taki eksperyment spodoba. Otóż dziś chciałbym zrobić komentarz do filmu niemego. Pokażę wam niemy film i jednocześnie będę mówił o tym, co widzimy na ekranie. Myślę, że to będzie fajny sposób nauki polskiego i jednocześnie coś wesołego. Chcę pokazać Wam jeden z pierwszych filmów Charlie'ego Chaplina. Myślę, że to dobry sposób, ale jestem ciekawy, co o tym myślicie, jak Wam się spodoba taka metoda może to być trochę trudne do słuchania, ale jednocześnie będziecie widzieli przecież, co dzieje się na ekranie. Więc myślę, że to będzie ciekawe. Jeszcze nigdy nie robiłem takiego podcastu. Mm, nigdy nie robiłem takiego eksperymentu. Nigdy też nie widziałem, żeby ktoś w ten sposób uczył języków. Nie wiem, czy to dobry sposób ale czemu nie spróbować? Myślę, że to ciekawy eksperyment, ciekawe doświadczenie. Także zapraszam Was dzisiaj na film 12 minut miłości z Charlie Chaplinem. Obejrzycie film i powiedzcie mi, co o tym myślicie. Czy podoba Wam się taki sposób nauki? Jeśli tak, Będę robił częściej takie podcasty, takie filmiki. Jeśli nie, to na tym jednym przestanę. Ok? Zapraszam Was w takim razie już na film 12 Minut Miłości z Charlie Chaplinem. A i zapomniałem powiedzieć jeszcze jednej ważnej rzeczy. Osoby, które słuchają mnie przez iTunes, oczywiście proszę Was żebyście weszli na moją stronę realpolish.pl i tam mm, będziecie mogli zobaczyć filmik razem z moim komentarzem. Ok? W takim razie już nic nie mówię, tylko zapraszam Was na film. Charlie podchodzi, widzimy go koło drzewa, pali papierosa i widzi parę całujących się narzeczonych. Przygląda się i śmieje się z nich Dziwi go to Patrzy, a to oni zrobili to serce Na drzewie Śmieje się z tego A narzeczeni rozmawiają sobie Siedząc na ławce Charlie patrzy na to Zdejmuje swój melonik Rzuca za drzewem I przytula się do drzewa Całuje drzewo Tak jakby drzewo to była jego narzeczona Zakłada z powrotem kapelusik i patrzy na nich, jak się całują. Podchodzi do nich, pali papierosa cały czas i siada obok nich na ławce. Przygląda się im, co oni robią, a oni cały czas się całują. Bardzo długi pocałunek. Charlie przygląda się jeszcze raz i klepie panią w ramię. Ona się oczywiście odwraca, a Charlie się śmieje. Ten facet, jej narzeczony, zdenerwował się, podwija rękawy i przysiada się bliżej Charliego. Mówi mu coś do ucha, pewnie żeby się odczepił od nich. Charlie trochę się przestraszył. Ten facet zamachuje się ręką, ale nie uderza Charliego. Zaczyna rozmawiać ze swoją narzeczoną. Zakłada nogę na nogę. I rozmawiają. Teraz Charlie klepie go po ramieniu. To tego już za wiele. Ten facet zrzuca Charlie'ego z ławki. Charlie podnosi się i znowu siada na ławce. Zaczynają się przepychać. Charlie przepycha faceta, a ten facet Charlie'ego. Kto kogo zrzuci z ławki? Aż w końcu ten facet spada z ławki, a Charlie przysiada się do jego narzeczonej. O, tego już za wiele. Facet wstaje i wyrzuca Charlie'ego. Charlie już chyba nie chce dalej mieć kłopotów i odchodzi jeszcze na pożegnanie kopię tego faceta, ale ten nic sobie z tego nie robi. Charlie widzi inną parę, która siedzi na ławce, ona jest ubrana na biało i prosi swojego narzeczonego o prezent, chciałaby dostać zegarek. Ale ten facet nie ma zegarka Myśli, myśli, co by tu zrobić Odchodzi od niej Chyba prosi ją, żeby poczekała Widzimy Charliego, który chodzi obok krzaków A ten facet ma pomysł Zobaczył śpiącego człowieka na ławce I pomyślał, że ukradnie mu zegarek Podchodzi do niego Teraz widzimy Charlie'ego z tą pierwszą parą ludzi, którzy się całowali na początku filmu. A w tym czasie tamten drugi facet kradnie zegarek. Co będzie dalej? Narzeczona w białej sukience odchodzi z ławki, bo widzi, że jej narzeczony nie przychodzi. I przechodzi obok Charliego który wyraźnie jej się podoba. Narzeczona idzie w kierunku krzaków. Ta dziewczyna w białej sukience idzie w, w kierunku krzaków, a Charlie poszedł za nią. Tamci mogą spokojnie się całować. Teraz ten facet, który zabrał zegarek, szuka swojej narzeczonej. Charlie też jej szuka. Podnosi liście krzaków, podnosi gałęzie, nie może jej znaleźć. Patrzy do góry. Teraz ten facet znowu szuka narzeczonej. Narzeczona jest z powrotem przy ławce, a jego nie ma. Wszyscy szukają się wzajemnie. Ona siada na ławce. Charlie szuka za krzakami, podnosi krzaki, patrzy, a tam jeszcze jedna para Siedzi w krzakach Na ziemi na trawie Podchodzi do nich Patrzy na nich A ten facet, który ukradł zegarek Cały czas szuka swojej narzeczonej O, Charlie został popchnięty I teraz leży Podniósł się Tamten facet się zdenerwował I popchnął Charliego. Charlie zakłada kapelusz A ten facet ma już zegarek Sprawdza czy działa Słucha jak cyka Charlie widzi go I podchodzi do niego po cichu Stanął za drzewem Chyba ma zamiar mu ukraść zegarek Tak Chce mu ukraść ten zegarek Sięga ręką I wyciąga mu zegarek z kieszeni Po cichutku odchodzi. Tamten nic nie zauważył. Charlie szybko ucieka. Charlie ma teraz zegarek i przypina do swojego ubrania. A w tym czasie ten facet znalazł swoją narzeczoną w białej sukience i chyba będzie chciał dać jej zegarek. Szuka zegarka, każe jej zamknąć oczy, szuka zegarka w kieszeni, ale nie może go znaleźć. Szuka we wszystkich kieszeniach ale nie może znaleźć zegarka. Ona się zdenerwowała, bo znowu nie dostała prezentu. On szuka zegarka, wrócił się tam do tego drzewa, gdzie spotkał się z Charliem i szuka zegarka w alejkach parkowych. Teraz widzimy Charlie'ego i podchodzącego do niego policjanta, który pyta się, co ty tu masz, pokaż mi. A to jest zegarek. Policjant patrzy na zegarek, ale oddaje z powrotem Charlie'ego. Do widzenia, do widzenia. Charlie uspokoił się, bo martwił się, że będzie posądzony o kradzież. A ten człowiek ciągle szuka zegarka. Charlie poprawia ubranie, zapina guziki, elegancko się ubiera. I odchodzi. A ten człowiek ciągle szuka zegarka. Wchodzi między nogi tamtemu, który się całował ze swoją narzeczoną. Ten się zdenerwował i kopnął go w tyłek. Już ma tego dość. W końcu znowu mogą się całować. Charlie zderzył się z drzewem. Ten człowiek sprawdza jeszcze raz czy zegarek jest tu tego śpiącego. Charlie podchodzi do pani w białej sukience. Wyraźnie się sobie podobają. Przedstawia się jej i pyta pewnie, czy mógłby dać jej prezent. Uderza laseczką swój kapelusik, poprawia go i zakłada na głowę. Pokazuje jej zegarek. Ona ogląda zegarek, podoba jej się. Dał jej, Charlie dał jej zegarek w prezencie. Ona przypina sobie zegarek do sukienki, a ten człowiek cały czas szuka zegarka, jej narzeczony. Siadają na ławce Charlie i ta dziewczyna siadają na ławce, Charlie bierze ją za rękę. I prosi chyba o buziaka. Ona daje mu buziaka. A Charlie jest w siódmym niebie. Jeszcze jednego buziaka. Charlie chyba aż zemdlał. Ona stuka go po twarzy. Całują się w usta. A widzi to jej narzeczony. Podchodzi do nich. Zdenerwowany. I zaczyna się... Awantura Charlie nie wie, że to jest narzeczona tego człowieka On zobaczył zegarek, skąd masz ten zegarek? Przecież to był mój zegarek, ja go ugradłem A Charlie mówi, jak to, jak to? I zaczynają się ze sobą bić Charlie uderza go bardzo mocno i ucieka o, przechodzi koło policjanta Bo o, Ja nic, nic nie zrobiłem Teraz ta para Goni go Charlie siada na ławce Koło tego śpiącego człowieka Cały czas Szukają Charliego. Charlie budzi tego człowieka Który śpi na ławce Zobacz Znasz ten zegarek to twój zegarek. Nie, może on chyba chce sprzedać mu ten zegarek. A on mówi, to przecież mój zegarek. Skąd go masz? Mm, nie, nie wiem. Przecież to mój zegarek. A Charlie się zdenerwował. Zabiera mu. I obaj się kłócą. Wyrywają sobie zegarek. Charlie kopie go i ucieka. Ten człowiek go goni. Zaczyna się wielka awantura. Biją się wszyscy. Ta babka w białej sukience znowu dostała zegarek od swojego narzeczonego. Teraz Charlie się z nim bije. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Ogólna bijatyka. A ten człowiek, który spał na ławce, wzywa policjanta, że skradziono mu zegarek. Charlie bije się z tym człowiekiem. Inni to wszystko widzą. Chyba zacznie się ogólna bijatyka w parku. Charlie już jest prawie nieprzytomny. Leży na ziemi. W trójkę się biją. Policjant jest wezwany na miejsce. Bijatyki. Charlie już ledwo stoi na nogach. Teraz widzimy już pięć osób. Przekładają zegarek, bo nikt nie chce teraz mieć zegarka. Uderzają policjanta. Wszyscy wpadają do wody. Nie wiem co to się zaraz będzie działo. Wszyscy się biją, kopią. Policjant już jest w wodzie. Za chwilę chyba Charlie wpadnie do wody Nie, uratował się jakoś Drugi policjant przyszedł Człowiek rzuca butem i trafia w policjanta Co będzie dalej? Teraz ten narzeczony kobiety w białej sukience Też znalazł się w wodzie A Charlie z jego dziewczyną odchodzi I tak kończy się film 12 minut miłości OK. I tak kończy się ten krótki film. Czy podobał wam się? Jestem ciekawy. Moim zdaniem to śmieszny film. I ciekawe doświadczenie dla mnie jako nauczyciela polskiego. Jestem ciekaw, czy wam spodobała się taka metoda, czy zrozumieliście to, co mówię. Mam nadzieję, że tak, bo przecież Pomagał wam obraz. Jeśli podobało wam się, to napiszcie. Napiszcie w komentarzach, piszcie do mnie maile. Możecie również pisać na Facebooku. A jeśli nie, to tym bardziej napiszcie. Jeśli wam się nie spodobała taka metoda, to również powiedzcie mi o tym. W takim razie nie będę więcej robił takich eksperymentów, Trzeba czasami spróbować czegoś nowego, żeby dowiedzieć się, czy nowa metoda będzie dobra, czy nie. OK? Także zapraszam Was do komentowania. Jestem bardzo ciekawy, czy spodobała Wam się taka metoda, czy podobał Wam się dzisiejszy podcast. OK, to tyle na dzisiaj. Dzisiaj trochę... Krócej, dzisiaj trochę inaczej niż zwykle, ale na pewno będę robił jeszcze normalne podcasty, tak żebyście mogli jak najszybciej nauczyć się polskiego. Chcę Wam wszystkim pomagać w nauce polskiego. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś prośby, piszcie do mnie chętnie. Odpowiem na Wasze pytania, jeśli tylko będę w stanie, jeśli tylko będę wiedział. Jaka jest odpowiedź na wasze pytanie? Na pewno odpowiem na nie. Zapraszam oczywiście na moją stronę realpolish.pl Zapraszam na moją stronę, na mój fanpage na Facebooku. Piszcie komentarze, dajcie mi lajka. Słuchajcie podcastów przez iTunes. Jeśli możecie, jeśli podobają wam się moje podcasty. I jeśli możecie, jeśli macie czas, yy, piszcie tam komentarze, wtedy mój podcast będzie jeszcze bardziej popularny, jeszcze więcej ludzi dowie się o nim i coraz więcej ludzi będzie mogło uczyć się polskiego, bo to piękny język myślę i wiele, wiele osób chce uczyć się polskiego. OK, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do następnego razu. Cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.